To są informacje Polskiego Radia 24. Wsparcie w kryzysie nie tylko dla kierowców. Rząd rozważa podniesienie dopłaty paliwowej dla rolników. Po kolizji i pożarze auta są utrudnienia na A4 na Dolnym Śląsku. To początek świątecznych wyjazdów. U nas apel o ostrożność. Będzie też relacja z Francji i przygotowań do festiwalów Cannes. Minęła dziewiąta. Aleksandra Kozera. Zapraszam.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 Diesla 7:64. Teraz inne ważne wieści dla kierowców. Są spore utrudnienia na A4 na Dolnym Śląsku. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana po kolizji i pożarze jednego z pojazdów przy węźle Gościsław. Nie ma informacji o poszkodowanych na miejscu. Trwa akcja służb. Postawy kierowców mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo. Przypominają o tym eksperci w szczycie świątecznych wyjazdów. Kluczowe są cierpliwość, spokój i opanowanie, mówi nam psycholog transportu dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak.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 To pośpiech i roztargnienie są najgorszymi towarzyszami podróży. Przez całe święta bezpieczeństwa na drogach będzie strzegło 5000 tysięcy funkcjonariuszy. Będą sprawdzać prędkość aut i trzeźwość kierowców. Kto i jak pilnował dziecka, dlaczego dziewczynka wypadła z okna? Policja ustala przebieg rodzinnego dramatu w Wadowicach. Wieczorem na osiedlu 20-lecia Konstytucji z okna na trzecim piętrze wypadła sześciolatka. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Przyjechała też policja, która ustaliła, że dziewczynka była pod opieką dwojga dorosłych.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 Moskwa i Petersburg na celowniku ukraińskich dronów. W nocy ukraińskie bezzałogowce zaatakowały oba miasta. Celami były strefy przemysłowe. Strona rosyjska nie informuje o potencjalnych stratach, ale niezależne media zwracają uwagę na rosnący strach przed atakami wśród mieszkańców moskiewskiej aglomeracji. Podobnie jest w rejonie Petersburga. Tam zaatakowany został zakład zbrojeniowy. Na koniec odliczanie do festiwalu w Cannes. Na miesiąc przed Wielkim Świętem Kina organizatorzy ujawnili kolejne elementy programu. Szczegóły w relacji naszego korespondenta.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 że mówił Stefan Wolcer. To były informacje Polskiego Radia 24. Słońce bardzo nieśmiało wygląda z za chmur. Na północy zachodzie i w centrum pojawi się dziś przelotny deszcz. Wysoko w górach zimowe warunki, tam wciąż pada śnieg. Temperatura maksymalna od 7 stopni na pomorzu zachodnim do 15 na podkarpaciu. Klima. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Większość stacji pokazuje, że jest dobra lub bardzo dobra. Zła jest jedynie w Warszawie, Gdańsku, Częstochowie, Augusta, Augustowie i Grudziądzu. Tam lepiej ograniczyć spacery. I jeszcze ostrzeżenie o rosnącym zagrożeniu pożarowym w lasach. Na Mazowszu i części Podlasia jest ono duże. Klimat. Reklama.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 Jest piątek, 3 kwietnia, 8 minut po godzinie 9. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu. Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Polacy ruszyli w drogę. Ruch na głównych trasach w zachodniej Polsce rośnie z godziny na godzinę. Na autostradzie A2 od zachodniej granicy w kierunku Poznania przejazd odbywa się płynnie, ale zatłoczone są stacje paliw i parkingi przy autostradzie. W miejscu obsługi podróżnych przy przejściu granicznym w Świecku jest Maciej Szefer, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry Maćku. Dzień dobry, kłaniam się. Powiedz jak zmienia się ruch na trasie, jak wygląda sytuacja na przygranicznej stacji paliw. Jest tłoczno na przygranicznej stacji paliw i to też delikatne sformułowanie, którego w tej chwili użyłem. Na samej autostradzie A2, bo to chyba kluczowe, ruch jest płynny, aczkolwiek samochodów naprawdę przybywa z godziny na godzinę, a śledzę tę sytuację od piątej rano. Spada za to liczba aut ciężarowych, ale to ma związek z faktem, że w Niemczech po prostu jest zakaz poruszania się takich pojazdów. Na wielkopolskim i lubuskim odcinku A2 rośnie, więc ruch aut osobowych i ciężarowych w stronę Poznania. Coraz więcej samochodów pojawia się przed bramkami w punktach poboru opłat w Gołuskach, to przy stolicy Wielkopolski i w Tarnawie, to bliżej zachodniej granicy. Ale korków na bramkach też jeszcze nie ma. Są wprawdzie lekkie spowolnienia. Użytkownikom aut sprzyja jeszcze i mówię tu z akcentem na jeszcze pogoda, bo widoczność jest dobra, a na wierzchni jest dróg suche. Z tym, że tu na zachodzie Polski niebo się chmurzy i myślę, że popada. Ale to pewnie w ramach kolejnych godzin. Część kierowców planuje podróż przez Niemcy tak, aby zatankować już na polskich stacjach. Po 23.00 siedzieliśmy w samochód i, i od razu do Polski. W Niemczech jest są święta, także ci co mieli jechać to już pojechali wcześniej. Nie? A przejście graniczne jechaliście normalnie przez Świecko? Przez no nie... Świecko, tak, normalnie. Też bez zatrzymania, bo te kontrole bez po Niemczech. Bez zatrzymania. Bardziej są kontrole w stronę Niemiec niż do Polski. Tankowanie było jednak w Polsce, bo taniej? Taniej. Staniało, więc tankowanie. Ja tankuję i tak w Polsce zawsze, bo mi starcza w tą i z powrotem. Dotankowaliśmy się tylko na styk w Niemczech, a tu już no, pod korek lecimy. Przydała się ta obniżka. Niemczech drogo, 10 zł na nasze wywodzi. Od rana tłoczno jest więc na stacjach paliw i w miejscach obsługi podróżnych na trasie A2 od granicy w kierunku stolicy Wielkopolski. Na Mopie Sosna, na którym jestem w tej chwili, naprawdę jest bardzo duży ruch, kłopoty z miejscami do parkowania i duże też emocje. I po 2, 3, 4 samochody do dystrybutorów na stacji paliw, a tych dystrybutorów na tej stacji paliw, na tym Mopie jest naprawdę dużo. Kierowcy planujący tankowanie lub posiłek muszą więc uzbroić się w cierpliwość jeśli myśleli, że zrobią to na A2 tak od ręki, mówiąc kolokwialnie. Nie ma problemu za to z przejazdem przez przejście graniczne w Świecku, o czym mówił mi jeden z zawodowych kierowców. Wydaje mi się, że już po polskiej stronie już się jedzie dużo lepiej. Raczej nie ma takich korków jak w Niemczech, bo tam jednak przebudowy. tak Głównie przebudowy i zwężki powodują komplikacje. No i wiadomo, natężenie ruchu również. Wracając jeszcze na moment do cen paliw, to te na okres świąt wielkanocnych będą obowiązywały od Wielkiej Soboty do wtorku włącznie. Dziś Resort Energii ma opublikować obwieszczenie w sprawie nowych maksymalnych cen paliw, a w weekend nie będzie aktualizacji cen, zadeklarował minister energii Miłosz Motyka.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 Piątek, niedziela i poniedziałek wielkanocny to dni z zakazem ruchu ciężarówek w Niemczech, co też warto brać pod uwagę, na przykład planując podróż za naszą zachodnią granicę, bo może się to przełożyć na większy ruch tych pojazdów w sobotę. Warto też wziąć pod uwagę fakt, że wzmożone kontrole prowadzą służby po obu stronach granicy. Policjanci sprawdzają trzeźwość, prędkość i stan techniczny pojazdów. A te informacje zebrał dla Państwa Maciej Szefer, który jest w świecku. Maćku, bardzo dziękuję i spokojnej podróży dla wszystkich, którzy udają się na święta. Komentarz. A teraz zmieniamy temat w Polskim Radiu 24. Gościem jest Jan Piekło, były ambasador Polski w Kijowie. Dzień dobry Panie ambasadorze. Dzień dobry, witam państwa. Nie będzie rozejmu na święta m, za naszą wschodnią granicą. Wołodymyr Załański zadeklarował gotowość do wstrzymania walk na czas Wielkanocy, ale ta propozycja została odrzucona przez Kreml. Zastanawiam się nad tym, czy znając Władimira Putina ten ewentualny rozejm na święta w ogóle byłby przestrzegany.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 leży, żeby po prostu nie oddać tego, tego Donbasu, bo nie po to go wywalczyli te nie, miejsca, ponieważ one były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 Trumpa na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście wówczas, kiedy zaczął mocno krytykować e, państwa sojuszu właśnie za to, że nie wydają wystarczających środ środków na obronność, dopiero mam wrażenie, że wtedy te państwa, o których m, pan ambasador wspomniał, m, no, stwierdziły, że jednak trzeba e, coś z tym zrobić. Przecież też e, NATO zobowiązało się do zwiększenia tych wydatków na obronność.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 niebezpieczną destabilizację Europy, natomiast no, nie sądzę, żeby do tego doszło. Natomiast jeżeli Hiszpania, jeżeli parę krajów, w tym również Wielka Brytania, która jest w ale nie jest w Unii Europejskiej, odmawia Amerykanom w swojej przestrzeni powietrznej baz do ewentualnych akcji wojskowych, militarnych na Bliskim Wschodzie, czyli w wojnie z Iranem, no to to jest poważna sprawa. No to to jest coś, co ja rozumiem jest przedmiotem głębokiej troski w Waszyngtonie i powinno być również przedmiotem głębokiej troski w, w krajach unijnych, a nie jest. A Pani ambasadorza, jak Rosja patrzy na to, co dzieje się no przede wszystkim na wypowiedzi Donalda Trumpa na oczywiście wojnę na Bliskim Wschodzie? No bo mówi się no głośno o tym, że na tym etapie no jednym z największych zwycięzców tej wojny na Bliskim Wschodzie jest właśnie Rosja, dlatego że... No zarabia na sprzedaży rosyjskich surowców. Dużo mówiło się na początku roku o tym, że to jest trudna sytuacja gospodarcza w Rosji. Różne informacje do nas, do nas docierały. No teraz mam wrażenie, że Władimir Putin zaciera ręce. Obecnie nawet 760 milionów dolarów dziennie Władimir Putin zarabia na sprzedaży rosyjskich surowców. To ja myślę, że to nie do końca jest tak, że to, to co się dzieje w tej chwili w Zatoce Perskiej, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to jest coś, coś pozytywne dla Rosji. Nie jest pozytywne dla Rosji, ponieważ to... No bo jest rozwala... uderzany oczywiście sojusznik, czyli Iran. Oczywiście, jak najbardziej. I to nie jest tylko sojusznik Rosji, ale to jest również sojusznik Chin. Więc ten cios wymierzony przez Amerykanów w, w, w sojusznika, który praktycznie pomagał Rosji bardzo skutecznie w inwazji, w agresji na Ukrainę, mówię o szachedach, o technologii, o amunicji, no to jeżeli to się w tej chwili kończy, bo to się kończy, nie ma możliwości Iran pomagania w tej chwili Rosji, no to by raczej świadczyło o coraz bardziej beznadziejnym położeniu w, w Rosji w kontekście w, w agresji na Ukrainę. Zresztą zdaje się, że Ukraińcy z tego cudownie korzystają, ponieważ wizyta y, żołnierskiego, którą złożył tą wizytę w krajach Zatoki, y, w krajach arabskich, y, gdzie nawiązał mnóstwo kontaktów i zaoferował y, swoją wiedzę i technologię y, antydronową, która się tam bardzo przyda. Y, więc y, myślę, że. No masz, to jest pania... Ukraina to Właśnie, panie ambasadorze, no bo tak, z jednej strony mówimy o tym, jak ta wojna na Bliskim Wschodzie zmienia sytuację obronną na Ukrainie, że no, uwaga świata skierowana jest na to, co dzieje się właśnie na Bliskim Wschodzie i trochę zapominamy o Ukrainie. Z drugiej strony, na ile jest to właśnie wyzwanie dla Kijowa, i, I szansa dla Kijowa, no zwłaszcza, z, w, no przecież wiemy, że Ukraina w ciągu czterech lat wojny stała się gigantem w produkcji uzbrojenia, zwłaszcza dronów przechwytujących. I Wołodymyr Zełański, no teraz zarządza, za, zarządza tym, no między innymi ta wspomniana wizyta w krajach Zatoki Perskiej. To się ma przełożyć na poprawę wizerunku, ma zaowocować lepszym wizerunkiem Ukrainy i to się na pewno już dzieje, właśnie tam w tym rejonie. No a druga sprawa, no to... Kontrakty, które być może pozawierał z państwami Zatoki, tam i z krajami, europski, z krajami arabskimi, no to mogą się przełożyć na pieniądze, które, które Ukraina, których Ukraina bardzo potrzebuje, a nie dostaje ich niestety od Europy. Ponieważ Europa nie jest w stanie podjąć decyzji, żeby zamrożone fundusze rosyjskie, które znajdują się głównie w, w bankach belgijskich, żeby je przeznaczyć na wsparcie Ukrainy. Nie tylko, nawet pewną pomoc, która jest możliwa w ramach Unii Europejskiej, zblokowana przez, oczywiście przez Węgry. Coraz trudniej o ten wspólny głos w Unii Europejskiej. Zastanawiam się nad tym, na jakie wsparcie mogą liczyć Ukraińcy we wtorek. W Kijowie przewodnicząca unijnej dyplomacji Kaja Kallas informowała o przekazaniu Ukrainie 80 milionów euro ze środków pochodzących z zamrożonych aktywów rosyjskich, że jest to dodatkowe wsparcie finansowe przekazywane teraz w obliczu trwającej wojny. No, mówiła też o tym 20 pakiecie unijnych sankcji. No, sprawa nie jest prosta, bo Węgry i Słowacja blokują wejście w życie nowych restrykcji. No, dodatkowo premier Węgier Wiktor Orban zablokował przyznanie Ukrainie unijnej pożyczki o wartości 90 miliardów euro na lata 2026 i 2027. Na jakie wsparcie? Może liczyć Ukraina, no bo po tym jak Donald Trump ponownie objął urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, no dużo mówiło się o tym, że to teraz Europa ma przejąć ciężar odpowiedzialności za wsparcie Ukrainy, natomiast no we wspólnocie coraz trudniej o ten wspólny głos. No niestety tak. Europa nie jest władna podjąć tych decyzji. Niestety również w Europie, w niektórych krajach pojawia się głos o tym, że należy zacząć rozmawiać z Putinem. Mówił to prezydent Macron stosunkowo niedawno. Wspominają o tym politycy partii, która rośnie w sile w Niemczech i chcieliby wrócić do biznesu, jak, jaki przedtem prowadzili, czyli do uruchomienia znowu gazociągu tej jednej nitki, bo tam jedna z się pozostała z Nord Stream 2. Więc to jest wszystko bardzo niebezpieczne i no niestety nie ma się co parować Niemcy i spora część polityków unijnych zawsze myślała o dobrych interesach z Rosją, robiła to Angela Merkel, robiła to Bruksela i ten temat wraca po prostu, no, niestety, natomiast... Żeleński ma pomysł pewnie na, na to, żeby zyskać sobie większą sympatię y, Waszyngtonu i stąd y, ta oferta w sprawie y, technologii antydronowej i pomocy dla krajów zagrożonych y, irańskimi atakami dronowymi. Panie ambasadorze, a co z negocjacjami pokojowymi? Bo one chyba utknęły. Głównym powodem wojna na Bliskim Wschodzie 28 lutego. Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ataki na Iran. Teheran odpowiada, tak jak już mówiliśmy, ten świat skupiony jest na tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ale mam takie wrażenie, że od tego momentu, czyli to, było, to był listopad, kiedy pojawił się na początku ten 28-punktowy Plan pokojowy później e, był zmieniany, no bo to nie był plan pokojowy dla Ukrainy, tylko tak naprawdę dla mm, Rosji. Te negocjacje, mam takie wrażenie, że cały czas e, polegają na tym, że... Mm, Władimir Putin, przedstawiciele Kremla stawiają warunki, które są nie do zaakceptowania dla Wołodymyra Zeleńskiego. Już nawet przecież były rozmowy na poziomie trójstronnym. Czy te rozmowy w ogóle mają sens, jak pan ambasador to widzi? Ja bym powiedział, że to są dideskalia. <śmiech> I i, i one, one pewnie z tego powodu, że są dideskaliami mają jakiś sens, no bo pokazują, że jest jakaś dynamika. Natomiast to, że z tego kompletnie nic nie wynika, no i wydarzenia na Bliskim Wschodzie przekreśliły te plany, więc będą powstawać nowe plany pokojowe i niepokojowe. Natomiast to, co w tej chwili widzimy, to jest załamanie gospodarki rosyjskiej. To jest jakiś dramat, który się tam dzieje. My za mało wiemy. Nie mamy po prostu dostępu do tych informacji. Tam się w coś w tej chwili dzieje. Tam nie jest... Putin ostatnio właściwie przestał być pokazywany na żywo i, i tam również dochodzi do jakichś skala tych protestów nie jest wielka. Natomiast Putin zamroził praktycznie cały internet i wszystko, co jest możliwe, jak chodzi o komunikację w tych systemach w Rosji. I to się na pewno przekłada również i na to, że ludzie są zdezorientowani Pani... i że ludzie są z tego powodu wściekli. Panie ambasadorze, musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę zdrowych, spokojnych świąt. Zdajemnie bardzo Dziękuję. Jan Piekło, był ambasador Polski w Kijowie, był gościem Polskiego Radia 24. Reklama.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 Reklamie. Autopromocja. Wielkanocną niedzielę zaraz po godzinie dziewiątej w audycji Portfel Seniora będą z nami seniorki, które starają się tworzyć świąteczną atmosferę tym, którzy nie mają jej w swoich domach, aby wspólnie z nimi podzielili się wielkanocnym jajkiem. Anna Grabowska, zapraszam. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 9.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek groźny wypadek w Piotrkowie Trybunalskim. W domu jednorodzinnym doszło do wybuchu gazu. Jedna osoba została ranna. Szczegóły ma dla nas Paweł Kwiatkowski z Polskiego Radia, Radia Łódź.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 do wtórnego pożaru. Został on już opanowany przez strażaków. Z Piotrkowa Trybunalskiego, Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. W akcji gaśniczej brały udział cztery zastępy straży. Pracownicy ZUS-u kontynuują protest okupacyjny w centrali zakładu. Wczorajsze rozmowy z zarządem nie przyniosły porozumienia. Związkowcy domagają się podwyżki i zmian w organizacji pracy.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 Wciąż wrze, na Bliskim Wschodzie prezydent USA Donald Trump zapowiedział intensyfikację nalotów na irańską infrastrukturę krytyczną. W tym samym czasie władze w Teheranie poinformowały, że nad środkową częścią kraju zestrzelono drugi amerykański myśliwiec F-35. Tych informacji na razie nie potwierdzają amerykańskie władze. Amerykańska armia zbombardowała ukończony niedawno most na przedmieściach Teheranu. Celem amerykańskich nalotów mają być teraz między innymi irańskie elektrownie. Iran cel obrał zaś biura amerykańskich koncernów na Bliskim Wschodzie. Dziś Wielki Piątek to jeden z najważniejszych dni dla wiernych Kościoła Katolickiego. Upamiętnia śmierć Jezusa. W tradycji ludowej to dzień żałoby, która w wiejskich domach była realna, mówi Elżbieta osińska kasca z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Zachowywano się dawniej, tak jak w czasie żałoby po bliskiej osobie. Zasłaniano lustra, wyciszano zegary i mówiono szeptem w kościele. Też wielkopiątkowe straże przy grobach to są Turki. Ma to swój prodowód jeszcze sięgający Jana III Sobieskiego. Po powrocie z Wiednia przywieziono do Polski mnóstwo też strojów. W wielki Piątek obmywano się w zimnej wodzie, co miało zapewnić urodę i zdrową skórę. Nie wolno było niczego pożyczać, bo to zabierało szczęście z domu. Oby szczęścia nikomu w te święta nie zabrakło. I tym życzeniem dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Za pół godziny punktualnie o 10.00 przywita się z Państwem Radosław Siennicki. Do usłyszenia.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 O prawo i sprawiedliwość, albo przynajmniej o większość prawa i sprawiedliwości. Natomiast to pytanie brzmi, czy da się dłużej mówić, um, mówić, że wszystko, co z Unii płynie, jest złe, łącznie z pieniędzmi na zbrojenie? Tak, pieniędzmi na zbrojenie, gdzie prawo i sprawiedliwość przez lata się budowało na bezpieczeństwie, a z drugiej strony mówić, że Unia jest w porządku i chcemy być w Unii. Tak? To, jest, to, jest, to, jest, to jest takie dwójmyślenie i pytanie, jak długo można je, je ciągnąć, ale no, to jest poboczny wątek.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 Anty, antyunijnej, antyukraińskiej i tak dalej. Poza tym Przemysław Czarnych ma bagaż rządów Prawa i Sprawiedliwości, w których uczestniczył, nawet jeżeli się będzie odcinał, czego prezes zabronił, prawda, w Krakowie, zabronił odcinać się od dorobku rządu Morawieckiego, a Przemysław Czarnych jakoś jest nim, im obciążony, więc trudno, żeby to, to, to zagrało dla wyborców, którzy mają prawidłowe poglądy, a jednocześnie są zawiedzeni rządami Prawa i Sprawiedliwości,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 Moim zdaniem, najsensowniej w tej sprawie, tak jeszcze zostając na poziomie powiedzmy, prawnym, czy takim, kto, kto ma rację, to najsensowniej się wypowiedział moim zdaniem rzecznik praw obywatelskich profesor Marcin Wiącek, który wcześniej, najpierw w wirtualnej Polsce dzisiaj też w Polsacie, powiedział, że no, prezent musi przyjąć, tak? Czy ślubowanie od wszystkich sześciu, sześciu organów, wszystkich sędziów, tak? których, których większość semowa wybrała. No a jednocześnie wszystkie te plany B z jakimś ślubowaniem, prawda? Przez Od notariusza, przed Marszałkiem tak, Sejmu, tak, przed Zgromadzeniem jest tak, Narodowym. Tak, to jest oczywiście to będzie nieskuteczne w tym sensie, że druga strona tego nie uzna. Więc to będzie miała dobre powody, żeby tego nie uznawać i, i pan prezes Święczkowski nie wpuści prawda, tych ludzi do Trybunału. I być może, jeżeli do tego dojdzie, a wydaje mi się, że, że to będzie w tę ten, ten stronę eskalować, to, to będziemy mieli kolejne gorszące obrazki.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 walczyć o to, żeby Trybunał był, prawda, o wiarygodność Trybunału Konstytucyjnego, a z co, co, na czym nie zależy w oczywisty sposób. A, a z drugiej strony koalicja rządząca, która mówi, że ona by chciała uzdrowić tę instytucję, co jest no, też nieprawdą, bo gdyby chciała, to zrobiłaby to dużo wcześniej wakaty by obsadzała tak, jak trzeba było i drukowałaby orzeczenia, których nie drukuje wszystkich, żadnych nie drukuje, nawet jeżeli składu prawidłowo prawidłowo wybranych, żadnych nie, nie, nie, nie, nie drukuje i nie wybierałaby do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 nie jest to osoba, która, która jest bezstronna w tym, w tym No właśnie, a w tym wybór tych, tych dwojga Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek którzy odebrali ślubowanie oni byli z rekomendacji PSL-u i Polski 2050 no i pojawia się takie pytanie jak interpretować, że akurat ci dwoje zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego czy to jest takie sprawdzam, dla, na ile stabilna jest koalicja rządząca czy to jest może też granie na rozbicie tej koalicji? Nawet jeżeli to było granie na rozbicie koalicji, chociaż bardziej wydaje mi się, że na puszczenie oka w kierunku yy, dawnej trzeciej drogi, wydaje mi się, że to bardziej było, yy, jeżeli to było granie na rozbicie koalicji, to no, to się nie udało, tak? bo nie, nie ma głosów y, jakichś takich, że no dobrze, to chociaż jest ta dwójka i już nie, prawda, nie drążmy, tak? No nie ma takich głosów y, oczywisty, w oczywisty sposób. Jeżeli to była jakaś gra, no to bardziej obliczona na podział w środowisku sędziowskim, tak? To też się nie wydarzyło, bo, bo, bo nie mieliśmy głosów takich bardzo wzmożony godnościowo, prawda, że albo wszyscy, albo nikt, i tutaj ta dwójka nie powinna tam iść, jeżeli nie, pójdą, nie pójdzie cała szóstka, prawda? Nie mieliśmy takich głosów, więc to jest. To jest w ogóle dobre, uważam, bo, bo skoro prezydent zaprosił na ślubowanie, to trzeba iść i, i tutaj się nie, nie, jakoś nie wzmagać godnościowo, bo to też jest nieskuteczne, tak? Czy znaczy to, to, to tylko by, to byłaby gra taka symboliczna, ale nie miałaby żadnych no musieliby um, wtedy po skutu. prostu zrezygnować, jeżeli nie, nie, jeżeli tak, by nie przyjęli. Tak, no, Jeżeli się nie przyjdzie na ślubowanie, a prezydent zaprosił, to jest zrzeczenie się z stanowiska, prawda? E, ja też nie wiem, co się stanie z tą czwórką, bo jesteśmy w takim trochę niedopowiedzeniu, prawda? No ta konferencja ministra Boguckiego była dosyć niejasna. On rzeczywiście sformułował jakieś tam argumenty dosyć... Znaczy dosyć główny argument fundamenty. był taki, że dwoje sędziów z, no... E, w trakcie, tak. W trakcie, w trakcie kadencji... kadencji pana prezydenta. Dokładnie. To był jedyny... Taki chyba najbardziej y, argument, który się przebijał w, podczas tej e, konferencji. Panie redaktorze, musimy postawić kropkę, to na końcu tylko zapytam, no bo myślę, że po świętach będą dalsze, dalsze, dalsze decyzje, czyli pan stawia bardziej, że to będzie ruch prezydenta czy koalicji rządzącej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego? Myślę, że koalicji rządzącej, bo jest tam duża grupa osób, która uważa, że, yy, m, m, że nieważne jak, ale trzeba odbić Trybunał, co, do, co doprowadzi tylko do wzmożenia polaryzacyjnego, nie do żadnej realnej działań w tej instytucji. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Roch Zygmunt Klub-Jagielański był gościem Polskiego Radia 24. Reklama.